Dobry podcast nie tylko dla orów. Przed mikrofonem Filip, wasz jedynie słuszny podcaster. Jeśli miałbym wybierać muzykę do podróży, muzykę na drogę, to na pewno byłby to Pat Metheny. No i płyta, którą dzisiaj zacząłem dzisiejszy podcast. Um, We Live Here. Um, płyta ważna dla mnie. Płyta wiążąca się z wieloma emocjami, z wieloma dobrymi przemyśleniami oraz wiążąca się z tym, że przeżyłem podczas tej płyty chyba najszybszą podróż z Poznania, z Warszawy do Poznania. Pamiętam, to był koncert chyba w 1993 albo czwartym roku i w niecałe 3 godziny moim to 700 przymierzyłem tą drogę właśnie z Warszawy do Poznania. A dzisiaj zapraszam Was na drogę do Poznania i na podcast drogi i na kilka podcastów z mojego Poznania. Zatem jeszcze pad przez chwilę, a potem zapraszam Was na kilka chwil z muzyką i ze mną. Classics. A long time ago, in a galaxy far, far away. Everything's <laughs> mieszkańcy Poznania. <laughs> all controls. Z głębokim bólem, bo to nasze piękne, znane ze tej pracowitości i zamiłowania do porządku miasto stało się terenem środnicy i prowokacji, które wstrząsnęły sumieniem każdego uczciwego poznaniaka i które społeczeństwo stało swoich sił stanowca potępia. Obywatele, mieszkańcy Poznania. Tu radio. Przepraszam. Tu podcast. Nie tylko dla orłów. Nie tylko dla orłów. Nie tylko dla orłów. Pracujmy wspólnie, aby pracowitość Gospodarność, ...patriotyzm... ...podmiany... jeszcze większy... przyczyniały się... ...do rozwitu naszej wojny... ...nie tylko... ...dla... ...orłów... Dobry mogę w euro zapłacić? Ale 5 euro papierowe. Dobra. Strasznie drogo. 5 euro, ale papierowe też. Aha, papierowe, o ja jeszcze. Jak dam pani tak? 19 zł to za Dobra. Paragonem, proszę. I tu mam dziewięć już na pani. Dzięki. Sobie. Za wszystko w życiu trzeba płacić. No prawie za wszystko. Podcast jest takim czymś, za co nie trzeba jak dotąd płacić, a może kiedyś będzie trzeba, o tym dowiecie się za parę podcastów w rozmowie z przemiłym, z przemiłym Bartkiem K no i cóż, doduszam gaz, do dechy. Paczka 20 za chwilę. Przede mną jeden z niewielu kawałków autostrady w Polsce Pad Leci sobie tam ten rok 93 czy 94, kiedy wracałem z Warszawy. To było chyba 2 godziny 50 minut. Gdzieś, gdzieś mniej więcej z woli warszawskiej do wysokości Ikea na Franowie w Poznaniu. To był rekord świata. To był rekord świata. I właśnie z moją ówczesną wtedy dziewczyną Iwoną nie pozdrawiam, bo nie słucha na pewno też, na pewno by nie słuchała, bo nie rozstaliśmy się w zgodzie eee, wracaliśmy właśnie z hali kongresowej, z koncertu Pata zakupiwszy potem kasetę no i tak to było, tak to było I, i to był czas, kiedy Pat Mefeni był najlepszym na świecie muzykiem dzisiaj podcast drogi dzisiaj podcast autostradowy, nie wiem jak długo ta autostrada się do Poznania ciągnie ale no zobaczymy, zobaczymy. Paczka 40. No i co? Czy ktoś powiedział, że nie wolno nagrywać w samochodzie? Nie wolno gadać przez telefon, ale nikt chyba nie mówił o dyktafonie. Więc niebiescy mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali, jak gdzieś mnie zobaczycie. Poznań. To moje miasto rodzinne. Kocham to miasto jak żadne inne. No i kilka podcastów z Poznania. Tylko 3 dni, ale 8 podcastów z tego wyszło. Nie wiem dlaczego tak. Planowałem troszkę mniej, ale, ale tu coś się pojawiło ciekawego. Tu się coś pojawiło. Tu ciotka Kiecha ze szparagami, tu Agata, tutaj Bartek, tutaj drugi Bartek, tu potem jakieś małżeńskie sprawy i naturalne. Więc wszystko będziecie mogli usłyszeć w podcaście nie tylko dla orów. 4, może 5 odcinków z poznania, takie wakacyjne rozpoczęcie. No bo trzeba się wziąć do roboty, rok nas nie było, co nie znaczy, że mówiący te słowa siedział z założonymi rękami, a nie, a nie, a nie, jak najbardziej jak najbardziej pracował twórczo, co już mogliście usłyszeć w poprzednim miesiącu, dużo montaży, dużo takiego miłochania, ale to jest chyba to, co lubię, to jest, to też z Bartkiem na K mówiłem, rozmawiałem, czy jest jakiś kolejny etap ewolucji w podcastingu i dla mnie, jeśli ten etap jest, to jest to właśnie montaż słowno-muzyczny. No bo jakby w tym naszym dialogu, monologu czasem, nie powiem, że się gubimy, ale, ale czasem to mam wrażenie jest monotonne, trzeba to wszystko przeplatać. A dla mnie właśnie stagnacja nie jest dobrą sprawą, dlatego, dlatego lubię kombinować, mieszać i robić właśnie różne rzeczy. Są podcasty takie właśnie wypasione, montowane, a są takie tak jak teraz. Siadam do mojego Forda Fiesta, rocznik 2011, nie, chyba 10. No i włączam silnik, włączam nagrywajko, płacę teoretycznie 13 zł za autostradę, ale w euro 5. Czyli widzicie jakie jest ździerstwo, po prostu Ach, szkoda gadać po prostu. Polska kraj, drogi kraj. Tutaj to nie jest kraj dla biednych ludzi. Na pewno nie. Na pewno nie. I... Ale tak to jest. Zmienia się dużo w Polsce. Zmienia się dużo w moim Poznaniu. Bo to Wam mogę powiedzieć. Nowe drogi to widać najbardziej. Nowe domy. Nowe aspekty komunikacyjne, że tak powiem. Czyli różne inne takie... Mosty, przecznice, autostrady i pierdałki. No i cóż, dobrze się dzieje. Aczkolwiek czasem mam wrażenie, że wszystko wciąż psują politycy. W podcaście z Agatą, który usłyszycie niebawem, Agata mi się spytała, dlaczego, dlaczego wyjechałem, dlaczego Dublin. Tam usłyszycie, usłyszycie odpowiedź. Pewnie po raz kolejny w podcaście, nie tylko dla orów troszeczkę się wewnętrzne, ale ale właśnie chyba chciałem uciec właśnie od tego całego politykierstwa i, i syfu i najłatwiej teraz to nazwać Smoleńskiem, czyli po prostu gadaniem o niczym i robieniem z igły widły. Ale tak to jest, tak to jest. Nie może być wszędzie wszystko okej. Okay. No, autostrada, o, no, zwężenie na przestrzeni dwóch kilometrów. Proszę bardzo, remontują coś. A ile ma autostrada 2 dwa lata? jakoś tak, jakoś tak. Muszę wam powiedzieć, że od granicy niemieckiej jest jeden wielki wykopek. Ogromnie mnóstwo robią, to znaczy dobrze. Ale jechałem za ciężarówką, 80 na godzinę, chyba 80 kilometrów, bo się nie dało wyprzedzić, bo były takie słupki jak teraz, biało-czerwone, biało-czerwone, biało-czerwone, biało-czerwone, biało-czerwone, biało-czerwone, biało-czerwone, biało-czerwone, biało-czerwone, biało tak, przyspieszałem, dlatego tak coraz szybciej mówiłem, paczka... 60 już na buziku. Pozdrawiam Papę i jego, jego wóz bojowy Volkswagen Passat, e, którym mnie reanimowali i wjeźli do szpitala. Passat Diesel, jak słyszeliście, bardzo głośno tak chodził. E, no i cóż, podcast drogi, Pat Mephany We Live Here. E, wiem, że za by się do tego przypierdolił. Wiem, że pewnie by mnie powiesił za jajca, ale myślę, że szkody żadnej nie zrobię Patowi, a Tylko mam wrażenie mała szkodliwość społeczna mojego podcastu oraz to, że może ktoś sięgnie po tą płytę kupi, to może być tylko dobra, dobra rzecz. No i cóż, oddajemy patu patu, patowi głos. Niech wybrzmi piosenkę do końca i wracamy po chwili. tylko dla Orłów. Podcast nie tylko dla Orłów. Witamy ponownie przed mikrofonem Filip. To pewnie też się powtarzałem, mówiłem kiedyś. Podcast dla mnie jest drogą. Podcast dla mnie jest historią. Tak samo jak dla Bartka, z którym spotkacie się za kilka podcastów. Powiem wam już teraz. Powiem wam już teraz, że to chyba było najbardziej Klimatyczne spotkanie z podcasterem, jakie chyba kiedykolwiek miałem i żałuję tylko, że tak mało czasu miałem, żeby z Bartkiem pogadać, bo mówiliśmy się, umawialiśmy się, umawialiśmy się, umawialiśmy Bartek gdzieś ciągle busy, busy, busy, ale w końcu udało się spotkać wstępnie na godzinkę i wyszło z tego dwie godzinki i zobaczyłem studio Bartka, zobaczyłem Bartka, zobaczyłem jego muzykę, zobaczyłem jego um, Historię, no bo tak to trzeba nazwać i obydwoje, obydwoje wiemy, że konstruowanie, grzebanie, modelowanie i, i, i rzeźbienie w dźwiękach to jest dla nas historia. Dla niego muzyka, dla mnie słowa i, i też dźwięki. Tylko Bartek, jakby to też mówiłem w podcaście, który słyszycie, dla Bartka, jakby podcast jest tylko, może nie tylko, ale jest metodą upubliczniania swojej muzyki. Dla mnie podcast jest celem samym w sobie. Zatem dla niego historia i dla mnie historia. I bardzo dobrze nam się rozmawiało, bardzo dobrze wiedzieliśmy, o co nam w tym podcastingu chodzi. Szkoda, że nie jest tak z większością polskich podcasterów. Nie chcę narzekać. Dowiecie się o naszych zdaniach właśnie w podcaście, który już kolejny raz anonsuję padł gdzieś w tle u mnie na budziku paczka 60 czy jest to najszybszy polski podcast nie wiadomo nie wiadomo wiem, że podcast nie tylko dla orów jest jednym nie chcę użyć słowa najlepszym ale najbardziej prężnym z polskich podcastów bo nazywanie jakiegoś podcastu najlepszym to nie jest w naszej rodzinie dobrze widziane to zresztą to zresztą widać pod podcastem Przemka. Pozdrawiam Przemka Szczepaniuka i był jeden taki podcast że z... O, Sarenka idzie. O, Jelonek. O, ładne miał rogi takie. Wzdłuż autostrady jest takie ogrodzenie, żeby właśnie Jelonki nie wpadały na autostradę i Jelonek sobie tak wzdłuż ogrodzenia ładnie szedł. No i e, kwietniowo popełniłem z Przemkiem taki dość obrazobójczy podcast i, i tam znajdziecie... I, I tam mnie oskarżono m.in. o to, że jestem Krzysztofem i Miszem polskiego podcastingu, czyli Czyli, czyli słuchajcie, nie będę już tutaj znowu mówił. Podcast nie tylko dla orów od prawie 6 lat. Historia. Historia. Historia. długa, może i ciekawa. Ludzie. Lubię ludzie. Ludzie. Ludzie, co ja gadam? ludzie lubią słuchać. Ludzie lubią żyć życiem innych. To najbardziej widać w dzisiejszych czasach przerysowane to wszystko w postaci tabloidów i różnych innych takich pierdełków duperelków, pierdełków ale myślę, że podcast jest takim pozytywnym dawaniem siebie wiadomo, że różnie to bywa, że trzeba mieć pomysł na to wszystko że trzeba po prostu wiedzieć co się mówi wiedzieć co się chce powiedzieć bo to jest najważniejsze ja mam plan nie chcę być sztuczny ale mam plan każdego odcinka, mam plan gdzieś tam w moim magicznym notesiku narysowany wszystkich moich podcastów i jak zdecydowałem mniej więcej pod koniec stycznia, że chcę wrócić, dokładnie mniej więcej wiedziałem co chcę, jak chcę i kiedy chcę, żeby to było. Pierwszy odcinek podcastu ukazał się tej serii, tego sezonu, 9 czerwca. To bardzo ważna data dla polskiego podcastingu. Cztery lata wcześniej, nie, trzy lata wcześniej na wiosnę coś spowodowało, że pewien podcaster powiedział, że trzeba coś ze sobą zrobić. Że po prostu trzeba coś ze sobą zrobić i może zacznę dzielić się swoim życiem. Tak powstał podcast bez nazwy i teraz... O, trzy jelonki kolejne. Znów wzdłuż ogrodzenia. Pewnie chciały przejść na drugą stronę. Ale se da. No i tak powstał podcast bez nazwy. Pozdrawiamy tu brodatego Macieja, z którym dobrze mi się rozmawiało podczas pewnej poznańskiej telefonowej rozmowy. Muszę dodusić, bo kurczę. Coś 140 paczka jadę i wolno. W każdym razie... Są rzeczy, które stymulują nas, podcasterów, stymulują pewne rzeczy nas do robienia pewnych rzeczy. Nie będę tutaj szczegółał się, uogólniam. No ale cóż, tak jak już wspomniałem, róbmy coś, ale róbmy to dobrze. Czasami, czasami coś chcemy, ale nam nie wychodzi, wiadomo, ale ogólnie chodzi o to, żeby Robić coś, jak najlepiej się potrafi. To nie, musi, nie, nie chodzi mi o to, że to musi być mega standard, że musimy mieć a propos podcastingu super sprzęt i super, nie wiadomo jaką dykcję, ale róbmy tak, żebyśmy zachęcali ludzi do powrotu, żebyśmy, tak jak już mówiłem dawno temu, żebyśmy byli regularni, bo dla mnie to jest najważniejsza cecha w polskim podcastingu. Kapok, nie tylko dla Orów, Polskie Detroit. To są chyba trzy podcasty, które nadają regularnie. Pozdrawiamy tutaj i Łukasza, i e, pana Kapoka, że tak się wyrażę. No i cóż, e, jest dobrze. Jest dobrze w polskim podcastingu. Rok temu się wycofałem i byłem pe, pełen goryczy i, i przepełniony takie, taką, takim, takim niedobrym uczuciem, że jednak ludzie nie mają czasu, że ludzie nie chcą robić czegoś za za free, nie chcą, nie chcą, po prostu dawać siebie i może, i może Przegiąłem trochę bo za bardzo się wczułem, mam wrażenie, że za bardzo chciałem coś zrobić i i tak to wyszło jak wyszło rok przerwy, myślę, zrobił mi na dobre i my zróbmy sobie przerwę chwilę, padnę feni wracamy Warto wracać. Pat Metheny, płyta We Live, We Live Here jestem przekonany, że to jest najlepsza podróż inaczej, najlepsza płyta na podróż chyba nie ma nic lepszego dla mnie, polecam, polecam do zakupu, nie piratujcie, kupcie płyta na pewno, płyta jest wiekowa, więc na pewno nie jest za droga, gdzieś w dobrych celebach muzycznych znajdziecie no a też na pewno online na płycie Pat Mefeny można kupić Kończymy powolutku dzisiejszy podcast Ford Fiesta. Przed chwilą paczka 70 na budziku. Zdecydowanie ja byłem najszybszym polskim podcasterem. Z Fortem Fiestą, który jadę, wiąże się też fajna historia, bo usłyszycie, usłyszycie podcast szparagowo- Krystynowy, czyli z moją ciotką. Malutkie takie a propos, coś a szparagów, a propos szparagów. No i no i 83, może czwarty rok, mój wuja przywiózł z Niemiec Forda Fiesta. Był to chyba pierwszy Ford Fiesta. Taki kanarkowy, wstrętny, żółty kolor. Pamiętam, z ciotką czekaliśmy w oknie, patrzyliśmy, kiedy wuja przyjedzie. Przyjechał. Ford Fiesta. A teraz po 30 latach czarny, bardzo, bardzo ładny Ford Fiesta w porównaniu do Forda Focusa nowego, który jest absolutnym bezgluściem absolutnym bezgluściem, wygląda jak kija w ogóle absolutnie nie ma charakteru ale tak to jest w motoryzacji, że troszkę jak w podcastach, nie można do końca mówić co się komu podoba, bo to jest rzecz gustów a tak jak z Bartkiem rozmawialiśmy o gustach się nie mówi zwalniam, bo koniec już redukcja biegu idzie teraz bad kończy my kończymy tutaj, o 50. koniec autostrady koniec mojej podróży koniec naszego podcastu i cóż, zapraszam Was na kilka podcastów z Poznania ten y, kolejny, który usłyszycie, nagrywałem w grudniu w Mecce w Mecce w Mekce. Me mojego własnego, prywatnego podcastingu czyli dowiecie się, jak to wszystko się zaczęło i, i że podcast nie tylko dla orów co rozpoczął się 20 lat temu. To tyle, dziękuję Wam i zapraszam. Dobrze, że jesteście. Chcę po mięczonego. mnie go znaleźć. go Inaczej nie można nazwać Filipa, Sami, sam słyszałeś zresztą.